ten ósmy wiersz nam mówi taką prostą, bardzo rzecz ale co powiada Pismo? blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich w sercu Twoim tak jak teraz mamy taką ogólną chcę zasadę powiedzieć do tego że tak jak teraz mamy dostęp do Słowa Bożego to nie było tak nigdy żeby w każdym domu było tak wiele Słowa Bożego tak wiele Pism ale tutaj jest Chodzi też o inną rzecz, że nie potrzeba tego szukać, tak żeśmy już tym, o tym mówili, ani za morzem, ani za górami, ani w dole, ani w górze, że to słowo, ale przede wszystkim ta wieść o tym jest nam znana. I druga rzecz jest też tutaj taka, skoro jest, tym słowem jest sam Pan Jezus Chrystus, to to wszystko jest bardzo blisko blisko nas problem polega tylko na tym że nie chcemy tego przyjąć szczególnie ci którzy jeszcze nie są zbawieni że bardzo blisko jest to wszystko a mimo to Bóg tak zniżył się na tą ziemię że swojego własnego syna posłał tutaj i on nie był gdzieś za morzem ani nie był ukryty ale on właśnie sam przyszedł osobiście i objawił się dla każdego jednego człowieka i dał dostęp do samego siebie wszystkim ludziom nie ograniczył się tylko do Żydów nie ograniczył się do, tylko do jednego narodu ale Bóg sprawił że ta Ewangelia Rozeszła się najpierw w Jerozolimie, później w Azji, później w Europie i później aż po krańce ziemi. Także widzimy, że Słowo Boże w ten sposób się rozeszło i doszło aż do nas. I wszyscy ludzie są bez wymowy, kiedy staną przed Bogiem, bo Pan Jezus jest zwiastowany aż po krańce ziemi ale też i, i żyjemy w tym kraju chrześcijańskim, który codziennie, można powiedzieć, jest czytany ze Słowa Bożego i to Słowo, które jest też i prawdziwe i tam jest czytane oto Słowo Boże. Jeżeli ktoś chce uwierzyć temu, to to Słowo może go przekonać. Tak, codziennie jest z tego Słowa i y, kapłan mówi oto Słowo Boże a y, słuchacze odpowiadają Bogu niech będą dzięki to znaczy, że blisko Ciebie jest Słowo Boże Akurat mi się przypomina ten czas, kiedy byłem jeszcze przed nawróceniem, i to było naprawdę kilka ciężkich lat, takiego, nie wiem jak to określić takiego chaosu czy szamotania się wewnątrz. A potem, kiedy usłyszałem to proste wyzwanie: czy chcesz iść za Jezusem?, okazało się, jakie to jest proste. Dobrze, przepraszam, nie widzicie. Jakie to jest proste, żeby być zbawionym? I też to słowo y, tutaj y, to mówi, że y, Bóg posłał Zbawiciela, y, Zbawiciel stwar za nas. Teraz mamy w to uwierzyć. I o to jesteśmy zbawieni. Y, tu jest taka ciekawa rzecz, że y, to blisko Ciebie słowo w Starym Testamencie, w tym 30 rozdziale 5 Mojżeszowie, oznacza zakon jest w Twoim zasięgu. Ale tutaj blisko Ciebie jest to słowo oznacza coś więcej, czy dalej. Nie chodzi tylko o to, że Biblia jest blisko nas, ale chodzi o to, że można by tak powiedzieć, bez żadnego wysiłku możemy osiągnąć niebo. Bo wtedy owszem, zakon, ten zwój mógł być bardzo blisko na półce. Dzieci to znały, ale teraz człowieku weź to i zrób. To nie jest tylko to, że to blisko było słowo, ale też trzeba było wszystko zrobić te setki przykazań, to składanie ofiar. Jak to wykonać? My dzisiaj jesteśmy zupełnie w innej sytuacji, bo to słowo jest blisko nas i to wystarczy rzeczywiście szczerze uwierzyć, wyznać i jestem zbawiony. Nie ma długiej listy spraw do wykonania. To jest zupełnie inna rzecz, to blisko. To jest znacznie bliżej, czy bez porównania bliżej niż e, wieki wstecz. Ale tu jest też taka ciekawa rzecz w tym, tak to bym widział, że to słowo jest, tak też jest napisane w, w Starym Testamencie, że to słowo jest blisko w sercu Twoim. I tu bym powiedział, że gdyby chodziło tylko o znajomość zakonu, e, to by było za mało, bo przecież... Miliony ludzi było, czy jest pod zakonem, a jednak nie mają miłości do Słowa Bożego. Więc tak to bym widział, że tu jest mowa o ludziach, którzy byli jak Dawid na przykład. Dawid, tak sądzę, napisał ten psalm 119, gdzie rzeczywiście jest zafascynowany Słowem. I tam są takie, takie wyrażenia, że ono jest droższe niż złoto i srebro. Albo, że jest rozkoszą dla podniebienia mego. Albo nabrałem rozumu z przykazań Twoich. Jest taka fascynacja Słowem Bożym. I tak myślę, że jeśli ktoś wtedy, w tamtym czasie zakonu miał to słowo w swoim sercu, to myślę, że to się odnosi głównie do ludzi nawróconych. Takimi, jakimi był na przykład Dawid, czy też prorok Natan czy też Salomon, czy inni ludzie wierzący, którzy cieszyli się zakonami. A więc w ustach i w sercu. To zatem nie ręce i nogi, nie to, co robimy, tylko właśnie to, co, w co uwierzymy. No i oczywiście, tak jak jest napisane w psalmie, nie pamiętam, którym, uwierzyłem, że to powiedziałem. Też i to samo powtarza apostoł Paweł. Uwierzyłem, dlatego mówię. E, a więc i dla nas wierzących jest, pozostaje ta zasada w sercu i w ustach. Nie wystarczy tylko powiedzieć, bo to nie jest hasło jakieś, które się wypowie i na podstawie tego Bóg zbawia. Nie, to musi być najpierw świadomość grzechu, że potrzebuje Zbawiciela. No bo kto może w sercu uwierzyć? Najpierw muszę dojść do jakiegoś przekonania, Potrzebuję Zbawiciela. Chrystus za mnie zmarł. I teraz przez Jego śmierć mam odpuszczone grzechy. Wierzę. I potem mówię, wyznaję. Jeśli ktoś uwierzył w sercu, nie może nie mówić. Ktoś, kto nie wyznaje Jezusa, można by mieć wątpliwość, czy to w ogóle jest człowiek nawrócony. Słowo wiary, a więc ta Ewangelia, byśmy powiedzieli, o którą chodzi. A więc najkrócej można powiedzieć Jezus plus wiara równa się zbawienie.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 To właśnie Pocieszyciel, Duch Święty, wykonuje pracę w sercach ludzi i dlatego oni się tak szamocą, Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi m.in. Izajasz. I bezbożnicy są jak zburzone morze właśnie przez to, że świat doskonale, każdy pojedynczo wie, że umrze, więc Też świadectwo mamy Słowa Bożego, że przez całe życie z lęku przed śmiercią żyją w niewoli. Widzimy też, że Duch Święty przekonał już, przekona świat o grzechu. I każdy człowiek wie, że nie jest w porządku. Nawet ludzie swoje własne zakony tworzą i je łamią. Nie są w stanie nawet swoich obietnic noworocznych, Spełnić czy jakichkolwiek tutaj granic, które sami sobie określą. Choćby te granice były najbardziej liberalne, widzą, że nawet jeśli sami dla siebie są Bogiem, to sami siebie zdradzają. O sprawiedliwości i o sądzie też są przekonani, że skoro tak, to ta droga, którą uważają za właściwą, nie jest doskonała. I szamocą się i tutaj właśnie słowo jest blisko paradoksalnie Pismo Święte jest nawet uznawane w wielu religiach jako element tych wierzeń choćby wspomnę wspomniany był katolicyzm to jest koło miliarda ludzi na ziemi druga co do wielkości religia to jest islam to tam na przykład, jeżeli muzułman ma być wierny temu wyznaniu, to jest powiedziane, że on ma uznawać Injil, czyli Ewangelię Pana Jezusa. Oprócz Starego Testamentu, psalmy także dla nich są Słowem Bożym. Oczywiście nakładają na to Koran, fałszywe pismo, ale jeżeli ktoś czyta Słowo Boże, czyli Injil, Ewangelię, to tam są przecież słowa Pana Jezusa. I nic tak nie przekonuje do tego, żeby i za Panem Jezusem jak znajomość tych pism. Ale tylko dlatego nie przychodzą, bo nawet swojej własnej religii nie są wierni. I wiele tego typu przykładów mamy, że to słowo jest blisko i ludzie przychodzą do Pana Jezusa z miejsc, Takich, żebyśmy się nigdy nie spodziewali. Znam taką siostrę, która zresztą była u nas ochrzczona. To ona przyszła przez pisma Antonego Demelo, wyklętego z katolicyzmu heretyka, który tam gdzieś napisał kawałek okruchu ze Słowa Bożego, i to ją przywiodło do zaufania Panu Jezusowi i potem do czytania Biblii. Właśnie tak jest, że blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. To pragnienie bycia blisko Boga jest przez Ducha Świętego wzbudzone w każdym. W każdym, aż Słowo Boże wyraźnie mówi, że głupi rzekł, W sercu swoim nie ma Boga. Bo to jest właśnie objaw szaleństwa i głupoty w ten sposób twierdzić, skoro w tym sercu jest szalony głód za Bogiem. apostoł Paweł, tak jak bracia tu rozważacie, ten list do Rzymian napisał, to byli oczywiście chrześcijanie z Żydów, którzy nawrócili się poprzez e, prawda, dzieło Pana na krzyżu. Oni tam byli, Paweł ich nie założył, a jednak byli rozproszeni w tym czasie, kiedy było, jak wiemy, z dziejów apostolskich prześladowanie pierwszych chrześcijan, także niektórzy musieli, poza apostołami, musieli opuścić e, Jewozalem. I to było na rozkaz cesarza rzymskiego. Te prześladowania były oczywiście też powodem, że Ewangelia tylko była głoszona w obrębie Judei, w obrębie Jewozalemu. A Bóg chciał, aby, tak jak to też i Pan Jezus w Ewangeliach powiedział, żeby to słowo też dotarło do narodów. I przez takie prześladowanie właśnie pierwszych chrześcijan to ta Ewangelia rozeszła się po całym świecie. Mamy to dowody. Apostol Paweł w czasie swojej podróży w Grecji, kiedy był w Atenach, to jest ciekawe, co on powiedział tym Atenczykom. Właśnie To by tak odpowiadało tym myślom, którzy Bacia tu wyrażaliście. Skąd to słowo mogło być i przyjść do tych ludzi, którzy nagle zbudowali ołtarz i napisali nieznanemu Bogu. Tak, tak byli Grecy po prostu w swojej filozofii i nauce, że W sumieniu ich było w sercu, że musi być jeszcze poza ich bogami jeden Bóg, ale żeby go nie ubliżać mu, żeby go uszanować, to zbudujmy mu taki ołtarz, napiszmy, napisz, napisać, że to nieznanemu Bogu. I właśnie w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale apostoł Paweł, chcę to przeczytać, zwrócił uwagę na ten ołtarz bo chciał tych ludzi do tej Ewangelii zachęcić więc musiał jakiś punkt zaczepienia zrobić aby tych ludzi zainteresować właśnie tych którzy byli tam na Europagu i przechodzili wokół tych wielu ołtarzy różnym bogom te ołtarze były uczczone i tu można przeczytać w 17 rozdziale. Ja bym to przeczytał tutaj od wiersza już 22, najlepiej, aby to zrozumieć. A Paweł stanąwszy w pośrodku Aepagu, rzekł: Mężowie atejscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając Wasze Świętości, Znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja Wam zwiastuję. Czyli widzimy, jak i to słowo również do, do tych e, Greków doszło, chociaż niektórzy na końcu śmieli się z tych słów, a niektórzy powiedzieli mu, e, że przyjdź później, to jeszcze na ten temat e, porozmawiamy. Ale wracając tutaj, ja tylko chciałem powiedzieć, że to słowo Boże poprzez szczególne znaki. Dla Żydów był to kamień węgielny. O tym wspomina w pierwszym liście też Piotr, apostoł Piotr, który mówił, że ci budownicze w pierwszym liście Piotra II rozdział, którym powiedział, ten kamień, który był założony, czyli ta podwalina tej świętości, że budowniczy, którzy ten kamień mieli odrzucili, a wzięli według swoich myśli swój kamień. I dlatego też apostoł Piotr też wspominał tym wszystkim chrześcijanom, którzy byli w Azji Mniejszej, o, aby ich skierować na Pana Jezusa na to zbawienie. Czyli też kazanie. Nie tylko yy, Jakieś znaki, czy jakieś ołtarze, ale też również głoszenie tej Ewangelii jest ważne, tak jak w 14 i 15 wierszu to jest tu przedstawione nam w tym liście do Rzymian i jeszcze jedna taka adnotacja do tego listu do Rzymian musimy sobie to, ja już to wspomniałem o tych wierzących Żydach, których Paweł się na końcu dziejów apostolskich bardzo cieszył się z nimi spotkać i zrobić wymianę słów, wymianę nauki między braćmi, jak to powinno być ale też jak wiemy na końcu nie wszyscy tą naukę Chrystusową przyjęli i tu w tym liście do Rzymian, to on szczególnie jak mówię pokazuje nam przynajmniej z punktu Starego Testamentu to są pewne odnośniki na przykład co do tego wiersza które było czytane to do wiersza ósmego mamy odnośnik w Piątej Księdze Mojżeszowej 30 rozdział gdzie jest pokazany nam początek, że to już było znane, prawda bo apostoł Paweł nic innego nie mówił, tylko to, co Żydzi, wierząci znali z pism Starego Testamentu. I to jest 5. Czy... Mojżeszowa, 30. rozdział. Wiesz, Ja mam tu oczywiście z odnośników. Od wiersza 12. Możemy przeczytać to. 5. Mojżeszowa. 30 rozdział od wiersza 12. Nie jest ono na niebie, czyli to słowo, aby trzeba było mówić, czyli głos. Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. I to z tych dziesięciu przykazań które Bóg dał ludowi Rzeckiemu, było to całe słowo. Ono jest w tych dziesięciu przykazaniach zachowane. Jeżeli Żyd wtedy wierzący te dziesięć przykazań czynił, to wypełniał wolę Bogom, Bożą. On nie musiał szukać innych jakichś tam słów. Bóg dał te dziesięć przykazań i według tego mieli to spełniać. I jeżeli chodzi potem o ten wiersz przepraszam następny to widzimy, że no przepraszam, że tak skakam trochę, ale niestety jest to takie. do wiersza potem następnego mam to słowo które w wierszu dziesiątym 1. Ponieważ pismo mówi, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Wierz 11. I to jest w księdze Izajasza 28. Księga Izajasza 28, wiersz 16. Dlatego też mówi wszechmocny Pan oto ja kładę na Syjonie kamień kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny mocno ugruntowany kto wierzy, ten się nie zachwieje i potem jeszcze do wiersza 13 ponieważ każdy kto obojętnie kto będzie imienia Pana wzywał, będzie zbawiony i tu jest właśnie to, że często jest, że ludzie, którzy nawet nie wiedząc ale wiedzą, że w sercu, że Bóg istnieje, wzywają tego Boga o pomoc, o to. I on, nie, tu nie chodzi o to, że będzie miał wieczne zbawienie, tylko będzie z swoich po prostu trudności uratowany. Bóg pokaże mu się, odtworzy mu to Boże serce w tej jego sytuacji, kiedy on ma tą potrzebę, że żaden człowiek nie potrafi mu nic pomóc, ale tylko Bóg, może powiedzieć nawet jakiś Bóg, ale jest jedyny Bóg i to wierzą wszystkie narody, że jest Bóg. Tylko, że oczywiście jak już tu było o tych religiach wspomniane, że jeden nazywa go Allaha, drugi go trzeci tam jakimś innym go nazywa, ale jest tylko jeden Bóg w Chrystusie Jezusie. Nie ma jakichś tam innych jeszcze, ale przez to, że On jest tak blisko tych ludzi, blisko nas, potrafi oczywiście Tym ludziom, to do tego serca, tą potrzebę duchową stworzyć. W wierszu Izajasz. Przepraszam, to jest Joel. Dlaczego ja mówiłem Izajasz? To w Joelu, księga Joela, proszę wybaczyć mi, to jest księga Joela 940, o ile wiem. Musicie mieć trochę ze mną cierpliwości, umiłowanie, no niestety. Świetliwość jest też pewną rzeczą potrzebna. 940. Gdzie ja to tam za daleko zaszedłem? 940. Ale przy... ktoś może przeczytać księgę Joela trzeci rozdział, wierz piąty. Także każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeuzalemiu będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Tak, to widzimy i w stosunku do Żydów, i w stosunku do narodów to jest podane. Dlatego chciałem tylko tak pewne odnośniki co do tych wierszy, których apostoł Paweł powoływał się też i na Pismo Święte. Bo on jak rozmawiał z tymi wierzącymi w Rzymie, czy pisał ten list do nich, to on powołuje się tylko w dużej części na Pisma, jeśli chodzi o to uzasadnienie, ugruntowanie, dlaczego to słowo jest blisko nich i w ich sercu. Tylko mają się otworzyć, mają to wyznać, mają przyjść do Boga który daje im to zbawienie. Jak to było powiedziane, sercem uwierzy się do sprawiedliwości, a z ustami wyzna się ku zbawieniu. serce i ustami swymi. 28 <śmiech> i ustami swymi. Чекай, чхай, pierwsze trzy zwrot. Звучить I don't know. Ви... Oui.